No i w tym roku e, także na życzenie i z inicjatywy e, tych, e, tego małżeństwa, które tam pracuje, e, Gaberów e, jeszcze raz ten wyjazd miał miejsce. E, była, było to e, radosne wydarzenie, e, które myślę wszystkim przyniosło, wiele radości misjonarzom, odemianom także nam. Kilka podstawowych informacji. Stolica to jest Kiszyniów. Mówi się, że najbiedniejsza stolica w Europie. Także najbrzydsza, jak niektórzy mówią. Język urzędowy jest rumuński, chociaż też mówi się i po rosyjsku, i po ukraińsku. Akurat Bielce, o dziwo, jest miastem rosyjskojęzycznym i tam nawet w urzędzie rozmawia się głównie po rosyjsku i nawet mówią przekornie, że mery, czy burmistrz, czy bielcy także mówi tylko po rosyjsku, nie mówi po rumuńsku. Liczba ludności 3,5 miliona, chociaż też mówi się, nie wiem, czy milion, czy więcej, Mołdawian pracuje za granicami swojego kraju. Tutaj jest dochód na osobę, 2280 dolarów. To jest, zdaje się, PKB. W Polsce jest 16 tysięcy ponad, dla porównania, więc widzimy, jest duża różnica. Ceny są nieznacznie niższe, ale nie tak bardzo niskie. Pensyna jest o złotówkę tańsza, jeszcze dobrze pamiętam. Wyznania prawosławom 95, Różni protestanci, też mały procent, muzułmanie, świadkowie. Na Głównym Placu widać mormonów, którzy się reklamują. Są też adwentyści. W Bielcach jest takie miejsce, gdzie się schodzą. Jest to miejsce, gdzie rzeczywiście wiele różnych denominacji działa. Jaki mieliśmy cel? To jest, myślę, jasne. Wspomóc ich materialnie. Także, na ile to Bóg dał duchowo. Także mieliśmy cel taki, żeby przysłużyć się w sprawie ewangelizacji. To jeszcze będzie widać. No i także chcieliśmy być zachętą dla młodzieży. W tym zborze w Bielcach ich jest, myślę, podobnie jak nas, tak 50 do 60 osób. Młodzieży jest dosłownie kilka osób. Głównie to są ludzie starsi, bardzo prości. Także i to słowo, które tam było ogłoszone, prośba była taka, żeby to było słowo takie no, jak najbardziej łatwe. Nie mogłoby to być coś na, na poziomie konferencji w Katowicach, ponieważ byłby z tym problem. Tutaj jest cytat z drugiej osoby Koryntian. Powiadamiamy was bracia o łasce Bożej obrazanej zboru macedońskim, gdyż w miarę różności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad różność samorzutnie, usilnym staraniem, zapraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele Miłosierdzia dla Świętych. Zamiściłem to z tego powodu, że tak to odniosłem też i do tych zborów, które znamy w Polsce, które miały serce do tego, żeby się na różny sposób dołożyć do tego wyjazdu, i finansowo, ale także i, jak będziemy widzieć, też ich ubrania, różne rzeczy materialne były zbierane. Młode małżeństwo ze zboru w Orzeszu zamiast kwiatów zażyczyło sobie przybory szkolne na potrzeby dzieci w Mołdawii, więc zostali obdarowani w ten sposób i dlatego mieliśmy duży bagaż przyborów szkolnych, które tam zostały też dzieciom rozdane. Więc ta łaska także i nam została dana, nam tutaj w miejscowym zboże, gdzie bieżący mieli serca do tego, żeby no, wspomóc tych braci naszych w potrzebie. Tu jest w przybliżeniu droga. Nie jest dokładnie to, co Dominik nawigował. Specjalista w pilotażu, miał wszystko opracowane, stacje benzynowe po drodze, wszystkie zjazdy, był dobrze przygotowany. Ja tak przybliżej przybliżeniu to nakreśliłem, jechaliśmy prawie dobę, z powrotem troszeczkę szybciej, to było jakieś 22 godziny, może, ale długo, długo trzeba jechać. Nie jechaliśmy przez Ukrainę ze względu na gorsze drogi, a także i trudniejsze granice. Tutaj jest początek Mikołowie i już taka próbka tego, co mieliśmy ze sobą. Zalecenie było takie, że każdy z swoich rzeczy miał mieć minimum i do tego miał mieć przygotowane dużo miejsca w walizce na rzeczy, które były zbierane wśród zwierząt na Śląsku, które chcieli podarować w Mołdawii. To znaczy, że każdy do swojej walizki musiał ileś tam napakować tych wszystkich przedmiotów. Też i z tego powodu, żeby na granicy to no, wyglądało normalnie, że nie wieziemy jakichś worków z jakimiś rzeczami, ale że każdy ma po prostu swój bagaż. Tu jest jakiś przystanek po drodze. Myślę, że to jest Romulnia. <grym> na każdym przystanku też i coś zaśpiewaliśmy. Pomodliliśmy się, no, było to wspólne, radosne przeżycie. O, tutaj widać próbkę, Adam pomaga w śpiewie. Tutaj już jest granica z Rumunią i tutaj była zmiana czasu na czas moskiewski. Granica była bez problemu. To jest też granica Schengen, dlatego też trzeba było się zatrzymać. Nigdy nie byłem w Bieszczadach, ale y, myślę sobie, że Rumunia wygląda podobnie jak polskie Bieszczady. Bardzo malownicza, piękna i bardzo dużo drewnianych wozów, co to się rzuciło w oczy. Ten akurat nie ma, ale wozy zwykle miały tablice rejestracyjne. To było takie zabawne trochę. Tu jest też jakiś przystanek w Rumunii. Widzimy, że nie mieliśmy żadnych y, problemów y, z dostosowaniem się do warunków kulturowych. Tutaj bardzo malownicza dolina, to już niedaleko do Mołdawii, taka serpentyna wijąca się właśnie w dół. Bardzo piękne miejsce, co też przypomniało mi o tym, co jest napisane, że Bóg jest bogiem dolin. To jest granica już z Mołdawią. Nie było bardzo długo, spodziewaliśmy się gorzej. Może godzina? Nawet nie. Było było yy, w miarę sprawnie, uprzejmie, nie było problemu. Tak bardzo też nie kopali po torbach. Podnieść, zobaczyć gdzieś ogólnie. To wszystko. No tutaj No i szczęśliwa, że dojechaliśmy. Te bagaże to nie są tylko jej, to są wszystkie. No i mamy Karin Gabel. Siostra w zależliwym entuzjazmie dla Pana, mająca miłość do, do wierzących. Jak sama mówi, że jeśli nie ma się miłości do tych, wśród których się służy, to Ta służba nie ma właściwie żadnego skutku, że można dużo mówić, ale jeśli to nie jest poparte miłością, to po prostu nic nie daje. Bardzo nas radośnie wita. Oni mają tam właśnie bazę w tym hotelu. To jest tak, że oni przyjeżdżają co, dwa, co raz w miesiącu na dwa tygodnie. Ze względu na to, że gdy, żeby być dłużej niż dwa tygodnie musieliby mieć pozwolenie na pobyt, a to się wiąże z pozwoleniem na pracę i to jest po prostu dodatkowe problemy urzędowe i dlatego chcąc tego uniknąć, są przez dwa tygodnie potem wracają do Niemiec, mieszkają w Norymberze. W międzyczasie jeszcze mają inne wyjazdy co jakiś czas są, bo w Grecji, albo w Etiopii, gdzieś tam różnych miejscach. I Bóg dał im to miejsce właśnie w tym hotelu jako taką bazę. Oni mają hotel jak gdyby permanentnie wynajęty, chociaż płacą tylko za czas, kiedy tam są. Ich rzeczy są tam cały czas, więc po prostu Bóg dał im taką możliwość korzystania z tego miejsca. Myśmy też korzystali z tego. Mieliśmy takie spotkania co wieczór też w jednym z pomieszczeń. No właśnie tu jest to miejsce, bardzo ładne pomieszczenie. I tu jest Erhard Gaber. Erhard z pochodzenia jest Niemcem, ale urodził się w Rumunii, mówił po rumuńsku. No a od lat, czyli we wczesnej młodości, przeprowadził się do Niemiec. No i tak pochodzi z rodziny wierzącej, podobnie jak Karin. I w pewnym momencie właśnie spotkali się w Mołdawii. Może teraz jeszcze jest taki moment, żeby to powiedzieć, jak to się zaczęło. Ojciec Karin jeszcze w czasach ZSRR miał na sercu Mołdawię, modlił się o to miejsce, wysyłali paczki do Mołdawii. Mołdawia to kiedyś była Republika Radziecka i Karin, będąc nastolatką jeszcze, kiedy te paczki robiła, to do, włożyła sześć adresów do tych paczek, do kilku paczek po prostu włożyła po, po adresie swoim i trzy adresy wróciły, czyli ktoś odpisał. No i tak zaczął się kontakt, a kiedy Związek Radziecki się rozleciał, wtedy jej ojciec stwierdził, to jest czas na to, żeby zacząć działać, no i tam Bo otworzył drzwi, pojechali tam, rozpoczęli działalność, dowożenie starymi autobusami dzieci na takie szkółki, całodniowe takie zajęcia. Po wioskach zapadłych zwozili te dzieci i to wydało wielki owoc, bardzo dużo z tych dzieci się nawróciło. I ci, którzy są obecni w zborze w Bielcach, to są ci, którzy w dużym stopniu właśnie są owocem tej służby, która wcześniej miała miejsce w St. Jerry'e. No, tu jest taki ładny zabytek, to akurat przed wejściem do miejsca, w którym jedliśmy obiady w mieście. No właśnie to jest to miejsce. Miejsce, które też, którym też Erhard jest bardzo zaprzyjaźniony, znany. W ogóle tak trzeba powiedzieć, że to brat, który gdziekolwiek jest, to jest znany, lubiany, szanowany. Jest to też bardzo dobre świadectwo. No i tu mamy różnych też członków tego zboru. Z lewej strony jest, mówią na nią wszyscy, mama Raja. To jest mama tej siostry, która tutaj w czerwonej sukience z lewej strony stoi. Obok to jest przybrana córka Larisa. Ona jeszcze będzie w zdjęciu, a ten brat to jest mąż Marii, czyli tej siostry w czerwonej sukience. I ta mama Raja wstawała o 4 rano, żeby dojść ileś kilometrów na autobus i zawieźć dzieci tam yy, do tego Sędzereju, gdzie były zajęcia z dziećmi. Tak bardzo jej na tym zależało i to wydało dobry owoc w przyszłości. Korneliusz zaprzyjaźniony z Tymotejem. Zdjęcie barszczy ukraińskiego, który był na obiad. Dodawało się śmietana No To takie trochę może mało misyjne zdjęcie. W tym hotelu też jest, była taka no, sala bankietowa czy weselna, bardzo duża. Tam akurat jeliśmy śniadanie. No i tuż tu jest miejsce zgromadzania. Też bardzo ładne miejsce, tam gdzie Erhard w głębi idzie z wentylatorem, to tam jest właśnie sala. E, jakby patrząc, stąd, tam po lewo jest jedno pomieszczenie, po prawo jest drugie pomieszczenie i tu jeszcze jest takie zaplecze, także bardzo funkcjonalne miejsce. To wszystkie rzeczy, które tutaj widać, to są rzeczy, które przywieźliśmy schowane w naszych torbach, które potem siostry miały bardzo ciężkie zadanie, bo trzeba było, biorąc pod uwagę tych pięć rodzin, które chcieliśmy odwiedzić, Trzeba było posortować, no bo wiadomo, że do rodziny, gdzie jest kilka małych dzieci, nie weźmie się rzeczy, które są dla starszego pana, więc trzeba było wszystko dokładnie przesortować rozmiarami i tak dalej, co do jakiej rodziny można wziąć i co by mogło się przydać, więc to było trudne zadanie Karin tak w przybliżeniu mówiła, kto tam mieszka, jakiegoś wzrostu, czy to będzie pasować, czy nie, więc było kilka godzin takiego przesiewania tego wszystkiego, tych wszystkich rzeczy, które przywieźliśmy i spożywczych, i, i tych artykułów szkolnych. To było dużo takiej mrówczej pracy przy tym. Byliśmy też na zakupach, czymś w rodzaju naszego desko, po to, żeby później też móc im to rozdać. Każdy uczestnik zgromadzenia otrzymał taką właśnie torebeczkę, Też to trzeba było ładnie podzielić. Bo to już jest pięknie przygotowane. To jest jedno z pomieszczeń właśnie w sali. I to jest to, co było w środku. Widzimy, że nawet bandaż jest, co też dla nich jest czymś wartościowym. I tutaj jest już pierwsza rodzinka, którą odwiedziliśmy. E Weronika mieszka chyba z szóstką dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Męża. Mąż jest, ale nie było go w domu. On jest niewierzący. Tutaj tak siedzieliśmy sobie jak no, gdyby na przed domem. Spotkanie było bardzo proste. Zaśpiewaliśmy kilka pieśni. Erhard przeczytał może 2-3 miejsca z Biblii. Powiedział coś przez kilka minut. Pośpiewaliśmy, pomodliliśmy się i był koniec. Było to bardzo takie y, proste, ale też y, y, pocieszające myślę dla y, gospodarzy. No Weronika właśnie to jest tak w głębi stoi koło Michała. Te dziewczynki tutaj z lewej strony, właśnie to są córki. Tu jest inny domek, musieliśmy pojechać ileś kilometrów dalej. Drogi są bardzo nieprzyjemne do jazdy, mimo że jest, e, główne drogi są asfaltowe, to jednak jedzie się trochę jak naszą betonówką kiedyś do Niemiec. E, a potem ileś kilometrów e, piaszczystą drogą w Tumanach-Kurzu. Tak, takie mini safari. E, tu jest pierwszy, drugi nasz domek. E, Mieszka tutaj, jeśli dobrze pamiętam, Cwieta i Janik. Janika nie było, bo gdzieś daleko pracuje na południu Młdawii. No a tutaj nasza siostra szczęśliwa. Też grała na gitarze, śpiewała po rosyjsku. Bardzo się cieszyła. A tu jeszcze jest wspólne zdjęcie. Jedna rodzinka podarowała jej gitarę. Używaną, ale w dobrym stanie. Tutaj jeden z typowych domków w No i Eternit, jak widać, jeszcze w pełni. To już jest następny dom. Nie pamiętam, chyba jest Maria. Brat się nazywał Nikola. Były żołnierz w Afganistanie który tam był ranny też przeżył coś w rodzaju szoku. Wrócił do domu i był w takim stanie, że w szpitalu nie potrafili mu pomóc. Był sparaliżowany, nie mógł chodzić. I wtedy, tak Bóg sprawił, tam pojawiła się jakaś bieżąca osoba, siostra, która powiedziała ty musisz pokutować, a Bóg cię... Bóg cię z tego wyciągnie. I powiedział, właśnie, że posłuchał jej i prosił Boga o pomoc, wyznał swoje grzechy, i wtedy w krótkim czasie stopniowo zaczął wracać do sił. Jego kłopot był nie tyle z powodu tych ran, które odniósł w czasie wojny, tylko bardziej to był Szok czy wstrząs, e, który nieraz żołnierze e, przeżywają w czasie oddziałów wojennych. I to po prostu spowodowało taki paraliż. E, I stopniowo po tym nawróceniu e, wrócił do sił, teraz jeździ na zgromadzenie, e, jeździ autem. E, nie pracuje zawodowo, ma jakąś talentę, ale, ale jest szczęśliwy w panu. E, mogliśmy sobie e, porozmawiać i e, widać to e, w nim, tę radość. Ciągle powtarzał Sława Bogu, Sława Bogu, taki był zadowolony z tego nowego życia, które ma. Ma dwóch synów, którzy pracują w Czechach. No i tutaj u niego jeszcze wspólne zdjęcie. Poczęstowali nas arbuzem. Jeszcze były jakieś placuszki, coś takiego. W większości domów raczej nic nie było, ale akurat oni chcieli coś przygotować. A to jest jeszcze. To jest ucwiaty jeszcze domu. W porównaniu do poprzednich lat, bracia mówili, że jest duża zmiana. Wcześniej dużo było u gorów ola były puste, teraz coś się dzieje, dużo kukurydzy, widać drzewa owocowe, no i widać słoneczniki. Dla nas to jest taki ciekawy widok. Młodzi koniecznie chcieli w to wejść, no i buszowali powięzdy. Tutaj w centrum, przy głównym deptaku, słabo widać, ale to było wieczorem robione, jest taki Billboard wynajęty, zrobiony przez gabelów. I tu jest po rumuńsku i po rosyjsku. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Oty pierwia Bagoda gorianności. Otty pierdol spaseni. Także i tam ten budynek to jest to są takie taki z, zabytkowy zamek w Soroce, no, bo to było to już byliśmy pierwszym na zgromadzeniu, to czwartek. No i tu Maria daje kwiaty Timotejowi, żeby dał e, siostrom e, naszym, które, które on witał. Też może się zastanawiać, skąd tam, jest, skąd tam takie babiny czarne są. E, jedna z sióstr, Jerina, e, ma męża, który pochodzi z Konga. Przyjechał na studia do Mołdawii. Nie dostał się do, na medycynę do Paryża. Skończył jakąś informatykę, czy coś takiego w Kiszyniowie. No, poznali się. On jest nawrócony. No ale niestety nie uczestniczył w zgromadzeniach. Tutaj Julka dostaje kwiaty. Kornelicz, który ma dar opieki nad dziećmi. Mówi, że, że to wyniósł z domu. No tutaj, wiesz, Erhat ma to samo. Zawsze, umie zagada z dziećmi. Jeśli Bóg pozwoli, to niedługo y, osobiście będziecie mogli go poznać. Y, w hotelu y, Coś takiego mi wpadło w oko, że różne czasy były pokazane na zegarach czyli w Nowym Jorku 10, w Londynie trzecia, w Paryżu czwarta, czyli tak jak u nas i tam była piąta, czyli 17, czyli w Nowym Jorku była 10 rada, godzina przodu. Kolejny dom. Leciał ja z głowy jak się ten brat nazywa. W każdym razie to taka rodzinka z smutnymi, trudnymi przeżyciami. Już nie chcę teraz tego opowiadać. Andrej, Andrejma. W każdym razie jest to jeden z, ze starszych wjabierze braci w tym zborze. Również cieszący się swoim zbawieniem, opowiadał, że wcześniej był pijakiem i też, że no, nieraz rozmawia z kolegami, świadczy o tym, dlaczego jest szczęśliwy. Też mówi, że był chory, miał jakiś, nie jakiś problem, miał jakąś chorobę wewnątrz, jamy brzusznej. I też Bóg dał, że z tego wyszedł. Mój córka no. chyba samobójstwo popełniła, nie? No, nie chciałem już o tym opowiadać. Mają gospodarstwo i jak że jakoś sobie radzą. Po drodze też mijaliśmy Wilnicę. E, bardzo obfite e, zbiory w tym roku. przypominał o tym, co jest celem naszego życia. Nie liście, tylko właśnie te krony. Też Byliśmy, byliśmy z Erhardem na takim targu miejscowym. Było mnóstwo wszystkiego, różnych przetworów. To akurat ceny były bardzo przystępne. Mydło, powidło, wszystko można było kupić. Tu jakaś pamiątka z czasów z ZSRR jeszcze, podziękowania dla tych, którzy wygrali wojnę. Yy, to takie przypadkowe spotkanie, yy, kiedy szukaliśmy z Erhardem jakiś pamiątek z, yy, właśnie z Mołdawii, to yy, szukaliśmy takiego bryloczka z, z napisem yy, Mołdawia I Rozglądaliśmy się po tych witrynach, w pewnym momencie właśnie ta pani mówi A czego szukacie? Mówi po polsku. Okazało się, że to jest studentka z Łodzi, a pochodząca z Bielsk, która właśnie zna Polski, no i pomogła nam. Wskazała, gdzie to można znaleźć. Już wiem, czego zapomniałem, właśnie tych pamiątek. miałem się zabry ze sobą. Chciałem to rozdać. Następnym razem. Ale tu jest studnia wody. Wygląda jak studnia wody żywej i się kręci i leci woda. Yy, następna rodzina yy, Wasylisa. Jeszcze jest mąż, ale nie uchwyciłem. No też to mówi o tych trudach życia w Mołdawii. On pracuje w Paryżu. Ileś miesięcy jest poza domem. Wraca. No i tak kółko. Jest to też bardzo trudne. W, w, dla dzieci, dla żony, kiedy ten mąż jest ciągle poza doma. Też i właściwie opisałem temu Kosti, że będę modlił się o tę pracę dla niego. Jestem ciekaw, czy się coś zmieniło. Zapytam, jak przyjadą właśnie teraz Singabery. Mamy następną rodzinę jeszcze. Tutaj ten brat z lewej strony, taki tęższy, to był kierowcą, który jeździł tymi autobusami, woził dzieci z wiosek właśnie do Cengely i też woził na obozy do Rumunii młodzieżowe. Po prostu to był świecki człowiek zatrudniany do tego, żeby jeździć autobusem, bo Karen mówiła, że no ciężko było znaleźć bieżącego kierowcę autobusu i jeszcze do tego dobrego mechanika, Na to, że taki człowiek się znalazł, więc jeździł przez lata, aż w pewnym momencie Bóg otworzył jego serce i się nawrócił. Także jego żona. Tutaj ten też taki ten mężczyzna młody, kłócający to jest koordariusza, to jest ich syn także kierowca, ale nienawrócony, o ile mi wiadomo. W każdym domu to spotkanie wyglądało podobnie. Krótkie słowo: śpiew, modlitwa. I tutaj ostatni, ostatnia rodzinka. Właściwie dwie rodziny były razem. Także mieliśmy taki wspólny czas. Korneliusz, jak widać, ciągle zajmował się dziećmi. Tutaj, to, proszę jeść nie chciały. Tak, wieś nie chciały, ale znalazłeś sposób na to, żeby nakarmić. Tu jest odwrócona plecami Larisa, która bardzo mało mówi, ja nie słyszałem ani jednego słowa, żeby wypowiedziała, ale za to pięknie grała na pianinie. Podobno od dziecka była taka milcząca i Karim poradziła rodzicom, żeby kupić jej pianino. Może wtedy będzie mogła się wypowiedzieć. No i to zadziałało. Rzeczywiście okazuje się, że pięknie gra. artystyczna, też im maluję. Obrazki widać. Taki skalniaczek który wpadł mi w oko. Mnóstwo różnych gadżetów. ich przybliżeniu jest 1 Piotra 2,4. Jak to brzmi? Może ktoś go przeczytał bibliotek, nie pamiętam z głowy, bo to jest tak troszkę skrócone. Ten. Podejdźmy do kamienia żywego przez ludzi w prawdzie odrzuconego. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego przez ludzi w prawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Tak. To jest podlewanie roślinności przed magistratem. Zuję jeszcze w użyciu bracia na zgromadzeniu, bracia co no Takie ujęcie. Nie mają tak dobrze jak my, mają te ale na zewnątrz, takie prymitywne. To jest tylko dla gości, taka przygotowana. No i Tymotej dzwonił, kiedy był koniec przerwy, dzwonek go w tym roku w Pardowicach. Erhard mówił, że też i to ma dobrą stronę, że on, oni są co dwa tygodnie, dlatego że zgromadzenie też może e, uczyć się funkcjonować samo, bez jego pomocy. E, Tam jest dużo biednych ludzi. Ci, którzy przyjeżdżają autobusami, potem mają wyliczane po prostu jakby pieniądze na bilet. Jest to z który wymaga takiej ojcowskiej opieki. No i tutaj prezenty, które nasza młodzież roznosi. Mieliśmy, mieliśmy też krótki czas na to, żeby coś zaśpiewać. Bardzo się nie z tego. I tu jest zdjęcie. Wszystkich czy prawie wszystkich ze zboru. Ten budynek jest wynajmowany przez nich ale jakby idealnie do tego przystosowano. Tu mamy też jeszcze ewangelizację. Dwukrotnie byliśmy z kalendarzami po rumuńsku i po rosyjsku. Kalendarze po rosyjsku rozchodziły się szybko, po rumuńsku słabo. To wskazuje, że głównie jest w rosyjski, jest w użyciu. Była też taka ciekawa sytuacja, kiedy podeszła jakaś pani i się pyta, co to Za literaturę. On no mówię, że chrześcijańska, nie, ale nie, nie świadki. Mówi, a świadki to nie chrześcijanie? On mówię, nie. Ona mówiła, a dlaczego? Bo oni nie kochają Jezusa. I poszła. Okazało się, że 100 metrów dalej stali właśnie świadkowie z tym swoim straganem i nabyła z tych świadków. Jeszcze raz jest zdjęcie z, z miasta, to już jest ostatnie zdjęcie na pożegnanie, szczęśliwa młodzież. Nie wiemy jak to się rozwinie w przyszłości, różne są myśli. Jedni mówią, że trzeba jeździć w mniejszym składzie, żeby trzeba konkretnymi rzeczami się zająć, może komuś podreperować trochę dom, może coś innego. Zobaczymy, jak to się w przyszłości będzie wszystko kształtować. Potrzeba się modlić o tych wierzących. Potrzeba też i tam na pewno pracowników na miejscu. Jeśli ktoś chciałby Panu służyć, to na pewno tam jest potrzeba. Kali też mówiła, że właściwie gdziekolwiek się jeździ, a oni mają okazję jeździć po różnych miejscach tego świata, to wszędzie widać potrzebę pracowników Pańskich. Wszędzie jest brak Czy mało jest tych, którzy poświęcali swoje siły i czas dla Pana, dla wierzących, dla ich potrzeb? Tak rzeczywiście jest. Zresztą sam Pan to powiedział, że robotników mało. Tak jest do dzisiaj. To był na pewno udany wyjazd. Na pewno te cele, na ile to możemy powiedzieć, zostały osiągnięte. Też wiem, że jest grono osób, które modli się o Mołdawie stale. Nawet kiedy tam byliśmy, to ojciec Karin dzwonił, mówił, że bardzo się cieszy, że są bieżący z Polski, że też modli się dalej o tę pracę właśnie w Mołdawii. Jeszcze, że tu można by powiedzieć, że koniec. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie. Jeśli nie, to możemy jeszcze się pomodlić czy zaśpiewać. Pan słui w każdym kraju. Дякую за tej miłości do tych, którzy byli tam w potrzebie. To mogliśmy zobaczyć te cieszące się serca wspólnie i którzy tą radość przeżywali. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty kładziesz na nasze serca też tą miłość i te potrzeby innych, że mogliśmy to zauważyć, i mogliśmy dać się użyć na tyle, na ile Ty pozwoliłeś Panie Jezu dziękujemy Ci Panie Jezu za to ale też daruj, aby to było dalej zachętą do tego abyśmy nie myśleli tylko o swoich wygodach, ale też myśleli o tych, którzy rzeczywiście są w potrzebie bo Ty to w swoim słowie też im pokazujesz jak właśnie jedni drugim użyczali tego, co im było potrzebne Dary Panie Jezu, też w szczególny sposób, aby ci, którzy są tam w Mołdami, wierzącymi, mogli tak właśnie Ciebie mieć w bliskości. Ja abyś Ty, Panie, w szczególny sposób byłby im pomocny i widoczny. I aby mogli właśnie uchwycić Ciebie w sposób szczególny ale też i aby więcej ludzi mogło w tym mieście i w tym państwie małym uwierzyć, aby to, co nie mają od tego świata, mogło być wynagrodzone od Ciebie, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Dziękujemy Ci też i za Zbyszka i za wszystko młodzież, która mogła usłużyć tamtym swoim nie tylko fizycznie, ale też i duchowo. Za wszystko rocz Panie Jezu, uwielbiony. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, jak chcemy Ciebie prosić o to, żebyś dalej dokładno serca Tym, którzy już to robią, właśnie temu małżeństwu, które tam już tyle lat służy, poświęciło się temu, dajemy im do tego stałości, daj tych możliwości, też mądrości w tych wszystkich sprawach, gromadzeniach rodzinnych. Prosimy Ciebie, żeby też ci biżący tam zastanie duchowo, żebyś ty powoływał tam tych, którzy by mogli też jej służyć słowem ten, ten, ten pasterską troskę troską otaczać tych potrzebujących. Prosimy Ciebie, żeby też i to miejsce zgromadzenia było dalej dla nich możliwe do wynajęcia. Prosimy Ciebie. Także, żeby ci wierzący, którzy wyjeżdżają daleko do pracy, mogli te prace mieć blisko domu, żeby mogli utrzymywać rodziny, też i mieć bliski kontakt z rodzinami i Panie prosimy Ciebie, żebyś Ty też i powoływał następnych do tej służby, która jest potrzebna. Dziękujemy Tobie, że Ty właśnie w tym kraju masz tylu, że to pole jest tak jak pełne kosych żniwa. Dziękujemy Tobie, że mogliśmy mieć też jakiś swój udział w tym. W tym dziele mogliśmy to widzieć, jak Ty działasz w tym kraju. Że Ty też i powołujesz następnych. Tak prosimy Ciebie o pokój pomiędzy tymi wierzącymi, tak żeby ta ich, też ich wzajemna miłość mogła wzrastać w łasce. Oddajemy też przyszłość tej pracy. Żebyś ty też i otworzył oczy na potrzeby, jakie są, czy te, które my jako wierzący z Polski moglibyśmy zaspokoić, czy wyjść temu naprzeciw. Tak wierzymy, że tak jak Ty rozpocząłeś, to tak i doprowadzisz aż do końca. Dziękujemy Tobie też i za ten sierpki dzień, mogliśmy to też wspólnie zobaczyć i dalej, żeby to też było w naszych sercach, w naszych modlitwach, tak, żebyśmy mogli duchowo wspierać To, co Ty, Panie, kontynuujesz przez te kilkadziesiąt już lat. Niech Tobie będzie ta wieczna chwała. Amen. Amen. amen. amen. w rozmowie, jedna z sztucznych wiatrów. Właściwie Mołdawia to taki nieciekawy kraj, tam nic ciekawego nie ma. E, pomijam to, że tam są największe dziwnice wiatrowskie e, na świecie. E, kilkaset kilometrów pod ziemi, e, ale e, nie odchodzi, chodzi, e, o to chodzi. Chodzi o to, i tak to i powiedziałem, że no, być może jeśli chodzi o zwiedzanie, to miejsce jest nieciekawe, ale jeśli chodzi o Boże działanie. To miejsce jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo tutaj działa Bóg. To wyraźnie widać działanie Ducha Świętego. Ludzie nawracają się, ciągną do Pana, chętnie śpiewają, chętnie słuchają Słowa Bożego. Chociaż są biedni, to widać w nich ten głód rozmów na temat się cieszył, że e, mogliśmy porozmawiać z jakąś tam łamaną, e, e, łamanym rosyjskim, ale e, udało mi się z nim porozmawiać. Bardzo z tego się cieszył, że e, można też tłumaczać z kimś porozmawiać. E, więc jest wielka potrzeba e, e, po prostu tego duchowego wsparcia i to tam można było zauważyć. Oczywiście gościnność, no to tak jak wśród bieżących Ja myślę, że często to możemy widzieć tam. Oni byli naprawdę bardzo gościnni i mimo biedy starali się też i nas w jakiś sposób ugościć. Chociaż było nas 16 osób, to też jest. Taka grupka będzie, to też już coś znaczy. Mm.